wiecie, w niedzielę tą, co była, była procesja Orderu Świętego Stanisława w mieście Królewskim, Krakowie. Tak się złożyło, że ja jako dziewiąty wielki mistrz tego orderu wręczałem właśnie tam na skałce się nazywa prezent. I co się okazało? Byłem drugą osobą. Przede mną był Pan minister Sasim oraz minister, czyli szef kancelarii, pana Dudy, pan Szczerski. A więc mogliśmy porozmawiać. Zadałem pytanie, dlaczego pan Andrzej Duda nie zawetował ustawy. Odpowiedź. Bo Donald Trump podpisał, ja mówię, nie o to mi chodzi. Dlaczego nie zawetował, miał prawo, wręcz obowiązek odpowiedziano. Jednym zdaniem. Ta sprawa już została dawno załatwiona. Proszę Państwa, jeżeli ja słyszę coś takiego, to tutaj jest coś nie tak. Myślę, że ktoś powinien gdzieś być. Bo nie może być tak, że ten, który podobno sprawuje władzę prezydenta III Rzeczypospolitej PRL-owskiej, sprzedał nas Czyli wszedł w układ z wrogiem, po to, żeby sprzedać. Dokładnie i... to powiem, panie redaktorze. Pan Andrzej Duda, pani Beata Szydło, na to są dokumenty, te to dokumenty też to, publikujemy, co zrobili w Izraelu. To oni, ale wcześniej powtarzam, bo oni mają wspólnika Donalda Tuska. Pan Duda tylko podpisał dokument, że Polska. Ale oprócz tego, że pisał, to namówił również w Izraelu, aby Żydzi amerykańscy wystąpili do kongresu. Tak zrobili. Jak Państwo pamiętacie, kiedyś był program odnośnie tych, tak. tych, tych, tych fałszywego wyroku, bo to jest wyrok, tak de facto, na Rzecz Państwa Polskiego i Narodu Polskiego. I tutaj wyrządzono mi wielką przykrość, ponieważ ci na tych YouTube'ie, co piszą negatywnie, powiedzieli, że to jest niemożliwe. Szkalowali mnie, który poprzez moich przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie osoby te trafiły do, w Waszyngtonie do kongresu. Dzięki pewnym znajomościom właśnie z kongresmenami amerykańskimi, weźli do środka. Ja przekazałem im wyrok z 1960 roku, jak również z 2005 roku, że, Polsce się nie na, że Żydom się nie należy żadna zapłata. I teraz, że było ciekawie, cieszę się i tutaj muszę powiedzieć w jednym zdaniu. Bardzo dziękuję panu byłemu premierowi Leszkowi, Millerowi. On jedyny, jako były premier, ujawnił to samo, co ja powiedziałem: że Polsce Polska nie ma prawa spłacać niczego, ponieważ nie ma obowiązku. Obowiązku, ponieważ w 1960 roku Polska Perelowska spłaciła w kwocie 40 milionów dolarów, proszę Państwa, a reszta. Jeżeli będą roszczenia, to ma spłacić rząd Stanów Zjednoczonych, moi drodzy Polacy. No trudno z, z bananem na twarzy opowiadać no, o tym, że tak jak y, w styczniu w Auschwitz nam zrobił pan Benjamin Netanyahu takie wizerunkowe Pearl Harbor, to teraz nam zrobił po prostu sedan, bo to, co, co, co wczoraj się działo, jest niewiarygodne. I człowiek patrzy na gazety, którym pamięć o Holokauście może łączyć, mm -hmm. marży Nic żywych, się nie pojawiło takiego pitu, pitu. kontrowersyjnego, negatywnego jeśli znaczy, w tym kontekście znaczy, w gazetach. W gazetach w Polsce można by sądzić, że nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. Otóż stało się to, że trzy główne izraelskie gazety podały. Tekst przemówienia pana prezydenta Rywlina, w którym pan Rywlin twierdzi i tak daleko jeszcze się nikt w poniewieraniu Polską nie posunął, że nie tylko, że byli Polacy, którzy współpracowali z hitlerowcami i teraz, że Polska ma się z tych win rozliczać i nie ma prawa wprowadzać jakiś ustaw, które ujawnianiu tej prawdy historycznej przeszkadzają, ale pan prezydent Izraela posunął się dalej, gdzie się nigdy dalej dotąd nie posuwał poza takimi żydowskimi odpowiednikami Leszka Bubla, jakimiś tam rudemanami, jakimiś tego typu ludźmi. Mianowicie on wprost w Wierdzi, że to Polska jest odpowiedzialna za Holokaust, ponieważ, No to jest właśnie taki artykuł z tych, tych żydowskich odpowiedników publikacji Leszka Bubla, czyli jakby symetrycznie y, takich tonących, zionących antypolonizmem, ponieważ y, nie mógłby Hitler tak jest wyraźnie na tych portalach napisane, te obozy nie mogłyby funkcjonować, gdyby nie spotkały się tu z życzliwością Polski. Nawet nie jest powiedziane mm -hmm. Polaków, tylko Polski. Tak jakby istniało państwo polskie, mm -hmm. zwane generalną gubernią zapewne i rząd generalnej gubernii, ten Hans Frank, wybrany przez Polaków w wolnych, demokratycznych wyborach, a więc będący polskim reprezentantem, dał zgodę na to. Czyli pomijając piramidalną, piramidalne historyczne kłamstwo, bo jest to coś no, no arcy, arcy bezczelnego, nie gdzie tutaj reakcja prezydenta Andrzeja Dudy? No i... Ponieważ na Twitterze spo, y, zobaczyliśmy takie zdementowanie tych informacji. Znaczy, no, na prywatnym, ja nie wiem, może to jest i służbowy konto Andrzej Duda, y, konto prezydenta na Twitterze f, poszła informacja, że nie, że takie słowa w wystąpieniach y, nie prezydenta nie padły wystąpieniach, czyli, czyli kiedy. Czyli to nie znaczy, że nie padły w ogóle, ale no, mamy trzy, trzy poważne izraelskie gazety natychmiast zacytowane na całym świecie. Nikt na świecie nie zagląda na konto Twitterowe Polskie. Teraz te gazety na pytanie, skąd mają taką informację, odpowiadają, dostaliśmy przemówienie prezydenta Reu Reuvena Rivlina y, w, y, w, formie w formie pisemnej i to jest... Proszę bardzo, cytujemy to, co tutaj jest. Urząd Prezydencki Izraela milczy nie dementuje, w związku z czym stwierdzenie polskiego prezydenta, że nie padło może znaczyć, a ja nie słyszałem albo ja udaję, że nie słyszałem tak jak no udaję, że nie widziałem, że gdzieś tam nie ustawiono w drugim szeregu po takie zdjęcia też światowe ciała. Tak, też na Twitterze się pojawiły takie zdjęcia dosyć może na moment, Może to był tylko jedna chwila uroczystości kiedy się to tak w niefortunnie używa to nie ma znaczenia, te zdjęcia są we wszystkich New York świat. Timesach, we wszystkich Washington Postach w związku z czym Polska leży i kwiczy, po prostu jest rozjechana, rozdeptana, jest współsprawcą Holokaustu dla całego świata, nie śmie przeciwko temu zaprotestować. E jeżeli nie protestuje prezydent Izraela i nie mówi, nie, to jest nieprawda. Ja nie powiedziałem takich słów, skandal, jakim sposobem mogło z mojej kancelarii wyjść coś fałszywego. A nie słyszymy o takich ruchach. No, jest dość wcześnie, prawda? Ale y, gdyby, gdyby chciano je wykonać, to jeszcze wczoraj wieczorem, w dobie internetu, kiedy informacje szybko się rozchodzą, jeszcze wczoraj wieczorem takie dementi się powinno pojawić. Ale się nie w związku pojawi. z czym po prostu no, leżymy. Może nie finis polonie, ale, ale naprawdę takich, takiego łomotu, takiego poniżenia nie było. I jeszcze głupkowate tytuły. O, ja wiem oczywiście, że gazetę się składało wcześniej o 16. Tak pamięć o Holokauście znów może łączyć. Nie. Pamięć o Holokauście stała się pałką w rękach gangsterów i my tą pałką owerwaliśmy w tej chwili tak, że, jak mówię, leżymy i kwiczymy mocne po prostu. Mocne słowa, to teraz zmienimy Bardzo mocne. temat, mocne. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeśli Proszę. pozwolisz, jeszcze jedna informacja z wczorajszego dnia, mianowicie niemal równolegle wyszły wczoraj przecieki z kolei w gazetach amerykańskich o naciskach władz amerykańskich na Izrael, by wygasił konflikt z Polską, bo tak, Stany Zjednoczone tak, są niezadowolone z tego, że tutaj sojusznicy się leją między sobą, bo Polska jest jednak ważnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. No, to byłby miły sygnał. Też trzeba powiedzieć, że prezydent Trump nie wykazał się zręcznością dyplomatyczną, ponieważ jest na wojnie już i z Chinami, i z Rosją, i z Zachodnią Europą, i, i, i, i właściwie, no, w, w, jakoś tak się dziwnie złożyło, że jest temat na osobne analizy, mm. osobne rozmowy, że jak tylko się pojawia jakiś konflikt prezydenta Trumpa, to wszyscy przeciwnicy się, Ameryki się jednoczą, mimo że między Rosją, Chinami, Turcją, prawda, wydaje się, że jest tyle rozmaitych sprzeczności, ale, no, jest jeden wspólny interes. Więc teraz jeśli prawdą są te przecieki, a pewnie są prawdą, bo wszystko na to wskazuje, to znaczy, że prezydent Izraela nie tylko rozdeptał nas przy okazji, jakby zagrał na nosie i to w sposób bardzo brutalny Amerykanom. No i oczywiście Izrael wobec Ameryki ma pewien szczególny status. Pozwalał sobie tam zawsze na wiele, ale pytanie, czy, czy coś takiego, no nie jest też sygnałem, że w ogóle, jak wieszczą niektórzy analitycy, się fundamentalny zwrot w architekturze światowej dokonuje. To znaczy, Ameryka jest za słaba, by utrzymać dominację na Bliskim Wschodzie, a Izrael jest za sprytny, żeby tkwić w tym bloku amerykańskim, jako amerykański żandar na Bliskim Wschodzie. Taką rolę pełnił przez wiele lat, ale wtedy, kiedy, kiedy Ameryka była w stanie mu zapewnić bezpieczeństwo. Rozmaite kontakty pana premiera Netanyahu z, z Rosją, z Putinem pokazują, że być może Izrael łapie po prostu to, co się dzieje w tym regionie, a to jest jego żywotny interes, żeby nie zostać zaoranym, bo przecież jest to państwo siedzące na zboczu wulkanu arabskiego, który może w każdej chwili wybuchnąć i po prostu zmieść ten malutki, kilkumilionowy kraik do morza, jak to od, od, od dawien dawna Arabowie yy, zapowiadają. No z drugiej strony też mówi się o... Yy, przyjaznych kontaktach Arabii Saudyjskiej z mm. Izraelem. Y, Turcja zawsze miała z Izraelem dość przyjazne kon kontakty, także tutaj pan Netanyahu nie jest skłonny dołączać się do potępienia dla dyktatorskich zapędów Erdogana, czyli krótko mówiąc mamy do czynienia z y, wstrząsem tektonicznym, który nawet do dużej wojny może doprowadzić, no bo już przecież prezydent Trump straszył ruskich tymi rakietami, co na Syrię polecą i będą inteligentne, a, mm. Proszę Państwa, naprawdę poważne rzeczy się dzieją na świecie I, i Polska jak zwykle w tym wszystkim, jak w 39. nasi idioci w bój bez broni, prawda, i o to tak byby tutaj, bo przecież my się dogodemny No i, i, i pan prezydent na Twitterze napisze, że nieprawda, że nas tak nie potraktowali, Czekawa, jak, mocna nas tu, jak nas potraktowali. Jezus Maria, no po prostu taki... Polska jest zachowy jak taki inteligencik naprawdę, którego żul wali w mordę, zabiera mu portfel, a inteligencik mówi, ale co pan, ale co pan, no jak pan tak może? No przecież... Ciekawe, mocne słowa jak zawsze właśnie. Wróćmy, wróćmy do Polski, bo jeszcze jedno ważne wydarzenie, no to jest oczywiście ósma rocznica katastrofy smoleńskiej i znów konflikt, no tym razem konflikt o pomnik. Jak, jaki to jest pomnik? Czy stoi w dobrym miejscu, czy na placu Piłsudskiego, czy to jest odpowiednie miejsce? Jednym się podoba, innym nie. Jak to wygląda no, twoje? Na pewno jest to bardziej odpowiednie miejsce niż yy, śmietnik przy pętli przy ulicy Marszałka Fosza, bo takie, przypomnę taką lokalizację Rada Warszawy yy, i pani Grunkiewicz-Walc nawet nie zaproponowała, ale uchwaliła. Yy, przypominam o tym, bo to było oczywiście element kampanii wyborczej. Po wielu latach yy, upartego stwierdzenia przez platformerskie władze w Warszawie, że nie ma potrzeby stawiania żadnego pomnika smoleńskiego, ponieważ jest pomnik na Powązkach nagrobny na i to wystarczy i to musi wystarczyć. To po wielu latach w czasie kampanii wyborczej właśnie Rada Warszawy nieoczekiwanie postanowiła postawić pomnik, tylko tam właśnie przy, przy śmietniku za pętlą autobusową w miejscu, gdzie właściwie nie ma miejsca, żeby wyżej niż, więcej niż 20 osób się wstłoczonych zebrało, więc nie mogłyby się tam odbywać żadne uroczystości. To była celowa taka prowokacja, żeby Prawo i Sprawiedliwość zaprotestowało, żeby znowu użyć tematów kampanii wyborczej, mówiąc patrzcie, Trendne oszołomy, my im dajemy pomnik, a oni nie chcą, prawda, wszystkiego im mało. No i taka, taka gra wokół tego pomnika, taka yy, budzenie tej nienawiści jest, mm -hmm. jest cały czas w, w grze w plac ze strony PO, bo też no, Platforma, yy, muszę powiedzieć, że nienawiść do tych, którzy zginęli w Smoleńsku jest taką jak, jakby tożsamościową sprawą dla opozycji totalnej. To jest trochę poczucie winy, ponieważ no wiadomo, że y, gdyby nie to, to, to całe podłe zabieranie krzesła Lechowi Kaczyńskiemu, y, gdyby nie postępowanie Donalda Tuska przed katastrofą, a zwłaszcza gdyby nie to, co on wyrabiał po katastrofie, kiedy to bojąc się, aby ten temat nie y, zniszczył jego szans wyborczych i nie doprowadził do zwycięstwa PiS-u i spodziewając się, mam nadzieję, że słusznie, że ta obawa się kiedyś spełni, spodziewając się, że PiS go dopierdla wsadzi po prostu za zdradę dyplomatyczną, której się w rozmowach z Putinem dopuścił. Yy, Tusk wtedy przyjął zasadę, że jak najdalej z tą, z tą katastrofą. Niech to jak najszybciej zostanie zamiecione. Żadnego śledztwa w Polsce śledztwo proponowali Rosjanie. Przypomnę, nigdy dosyć przypominania. Prezydent Miedwiediew oficjalnie zaproponował Międzynarodową Komisję y, badającą wypadek. To y, Donald Tusk powiedział nie, nie. Załącznik do konwencji chicagowskiej, czyli bieźcie to, trzymajcie to z dala od Polski, my się z góry na wszystko zgadzamy. Gdyby nie, nie ta, te jego działania, no to nie byłoby tak głębokie głębokiego podziału smoleńskiego. Nie byłoby tej wojny. Można oczywiście też mieć pretensje i do tego, że Prawo i Sprawiedliwość na, grało w tej sprawie niekoniecznie tak, akurat jak było najmądrzej, ale to jest to, to jest, tu, tu, tu nie ma symetrii W tej no, sprawie też warto powiedzieć były prezydent Bronisław Komorowski wczoraj wezwany na przesłuchanie ale no nie był za bardzo zadowolony z tego faktu, żadnych informacji prokuratura nie uzyskała No prezydent Komorowski jak pokazały już przesłuchania w sprawie tak zwanej afery marszałkowej nic nie pamięta, jest kolejny jak, jak, jak ci pacjenci od, od pani Wasserman z Komisji Ambergold. Po prostu tacy faceci w czerni wchodzą i świecą w oczy, jeśli państwo ten film oglądali. I pan prezydent Komorowski też padł ofiarą agresji. Nie e, przepraszam, amnezji chciałem powiedzieć. Też padł ofiarą amnezji. Nie wie, jaki Smoleński, gdzie Smoleńsk, o co w ogóle chodzi, jakiś, jakiś ten nie ma nic do powiedzenia. Ale na tyle sprytu mu zostało, żeby 10 kwietnia właśnie ogłosić o tym, że jest całemu światu, że jest wezwany do prokuratury, żeby też włączyć ten, co Zresztą tym śmieszniej, że natychmiast chór platformersów podjął, że tak, to jest polityczny akt ogłoszenia tak, właśnie 10 tak. kwietnia, jakby nie zauważając, że to nie prokuratura i nie władze ogłosiły tylko właśnie pan Bronisław Komorowski. Także krótko mówiąc, no, smród niestety yy, nie zmaleje w najmniejszym stopniu od tego, mhm. że pomnik stoi. Raczej przewiduje, że yy, niestety ten pomnik smoleński przejmie... Yy, niechlubną palmę pierwszeństwa od pomnika Romana Dmowskiego, który dotąd był najczęściej w Warszawie atakowanym, profanowanym na różne sposoby, oblewanym farbą i tak dalej, więc prawdopodobnie teraz cała energia tzw. zwanych ubywateli i, i tych rozmaitych stadek totalnej opozycji mniej lub bardziej lewackich będzie nastawiona na to, jak tam dopaść tego pomnika, jak się pod nim mm -hmm. wypróżnić, jak coś takiego zrobić, żeby w ugryźć. No, myślę, że skoro już jakby opo opozycja schodzi do, do takiego dna, jakim jest y, zachowanie gazety wyborczej. Jakie skutki ta ustawa dla Polski niesie? Przypomnę, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, y, co ona zawiera w ogóle, bo ona y, pozornie Polski nie dotyczy, ale tylko pozornie. Dlatego, że ta ustawa zobowiązuje sekretarza stanu USA, żeby, kolaborując z żydowskimi organizacjami przemysłu Holokaustu, monitorował tempo i zakres realizowania roszczeń żydowskich dotyczących mienia bezdziedzicznego przez państwa będące sygnatariuszami deklaracji terezińskiej z czerwca 2009 roku. Polska jest sygnatariuszem tej deklaracji. Władysław Bartoszewski, który przewodniczył polskiej delegacji, podpisał tę deklarację. Ona sama przez się nie rodziła jakichś konkretnych zobowiązań wobec państw sygnatariuszy, ale sygnatariusze jak gdyby uznali zasadność żydowskich roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego. I to było wielkie zwycięstwo. Ta konferencja terezińska było wie, była wielkim zwycięstwem żydowskich organizacji przemysłu Holokaustu. Przypomnę, że ta konferencja w Pradze formalnie zapraszający był prezydent Republiki Czeskiej, ale inicjatorem jej zwołania był, były Stany Zjednoczone, sekretarzem stanu wtedy była Hillary Clintonowa, no i ona tam delegowała takiego senatora, który tam całą sprawę, że tak powiem był spiritus, mowę z całej sprawy. Ustawa odwołuje się do deklaracji terezińskiej, właściwie na niej się opiera, na tym uznaniu zasadności tych roszczeń. Szczęść Boże! Oprócz organizacji tutaj wymienionych wcześniej, są tu też polscy monarchiści, jest krucjata różańcowa za ojczyznę. Dobrze by było, żebyśmy się integrowali, żebyśmy nie uprawiali tych różnych dyscyplin sportowych oddzielnie. Żebyśmy się nie specjalizowali wąsko w tym obozie patriotycznym. Bo z osobna, nie damy rady, nie damy rady. To jest bardzo niebezpieczny moment w historii Polski. Ja nie będę tutaj mówił o faktach, które zaszły, bo koleżanki i koledzy dostatecznie dobitnie wyakcentowali to co, to, co woła o pomstę do nieba i co obraża przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Ja chcę powiedzieć o tym, co nas czeka. Proszę Państwa, czeka nas demontaż państwa polskiego i ta faza, w której teraz jesteśmy, kompromitacja, kompromitacja zewnętrzna wobec świata, na arenie międzynarodowej, kompromitacja wewnętrzna wobec własnych obywateli. To jest przewidziany element tego scenariusza. Państwo polskie musi być skompromitowane po to, żeby było kompletnie wyizolowane na arenie międzynarodowej, żeby wszyscy poważni ludzie wiedzieli, że z warszawskimi politykami, dyplomatami, pożal się Boże, z selekcji Bronisława Geremka, nie rozmawia się o poważnych sprawach, bo wszystko prędzej czy później będzie wypaplane słowy, przyjaciół albo opowiedziane w wywiadzie w prasie zagranicznej. Z drugiej strony to jest przewidziany element, kompromitacja państwa wobec jego własnych obywateli. Chodzi o to, żeby kiedy się Polakom będzie odbierać resztkę ich suwerenności, to żeby nie płakali po tym państwie, żeby nawet odetchnęli z ulgą. Ci, którzy może nie będą klaskać jeszcze, no to wyjadą na emigrację, a ci, co będą się jeszcze opierać, dla tych zostanie tutaj jakiś rezerwat indiański utworzony. Zostawią nam piosenkę i chorągiewkę, jak to powiedział jeden taksówkarz we Wrocławiu parę lat temu. Taki jest scenariusz. I proszę Państwa, moment bardzo niebezpieczny. Usłyszałem tutaj nawiązanie do kijowskiego Majdanu. Obawiam się, proszę Państwa, że Ukraina była na pierwsze Danie. Daniem głównym ma być Polska. I być może, proszę Państwa, perfidia tych scenarzystów, którzy to piszą, którzy te buty szyją nam wszystkim. Może ona sięga tak daleko, żeby właśnie na to liczyć że takie sytuacje jak ta z ostatnich dni wzburzą nas na tyle, żeby doszło tutaj do jakichś pożałowania godnych wydarzeń, o których potem będzie mógł w prasie francuskiej Adam Michnik opowiadać, że to hydrafaszyzmu podniosła głowę w Warszawie. No i potem będzie program ratunkowy, prawda, całą Europę. Całą Europę i cały świat będzie się utwierdzać w przekonaniu, że Polska jest chorym człowiekiem Europy i że trzeba go ratować. Że trzeba tutaj ratować demokrację. Przed kim? No przed tymi faszystami, którzy tutaj się buntują. Tak będzie się opowiadać, tak Gwiazda Śmierci, takie treści będzie transmitować na cały świat. I po tej fazie kompromitacji przyjdzie następna faza. To będzie faza pacyfikacji, proszę Państwa. To będzie nowy stan wojenny, który, jak sądzę, założe się z każdym z Państwa. Jego plany są już przygotowane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wiedzie tutaj na to wszystko jakaś junta, proszę Państwa, jakaś zwykła junta. Ja stawiam na przykład na Pawlaka, starego, sprawdzonego, doświadczonego, Schetynę z Układu Wrocławskiego i Siemoniaka, który jest po liftingu patriotycznym w ostatnich miesiącach i za nimi prezydent Komorowski, jako zbawca demokracji. Oni szykują tutaj pacyfikację. Oni szykują stan wojenny. Oni szukają pretekstu. Być może dzisiaj też tutaj szukają tego pretekstu. Musimy być bardzo ostrożni. Nie po to, żeby się chować do mysiej dziury. Nie po to, żeby się nie zbierać tak, jak się dziś zbieramy. Wręcz przeciwnie, powinno nas tutaj być jeszcze więcej ale musimy uważać, dlatego, że tak oni z nami kombinują. I to, co powiedziała tutaj Ewa Stankiewicz o tym, jak niebezpiecznym człowiekiem jest Bronisław Komorowski. Ja jeszcze dodam, że jeszcze niebezpieczniejsi od niego są jego oficerowie prowadzący. To dopiero są niebezpieczni ludzie. Ponieważ cały ten establishment Znowu taka korekta, ci ludzie się nie potrzebują kompromitować tak jak dziennikarze stanu wojennego, bo część z nich to po prostu są dziennikarze stanu wojennego. Tak jak wymieniona tutaj y, jedna z y, gwiazd tego post prl establishmentu. Proszę Państwa, moment niebezpieczny. Państwowa Komisja Wyborcza jest tutaj za nami, jest tu za nami. Ja za chwilę pójdę tam złożyć wizytę w Państwowej Komisji Wyborczej. Myślę, że warto tam zajrzeć. Ale proszę Państwa, bardzo ostrożnie, ale bardzo ostrożnie, proszę Państwa, żadnych prowokacji, żadnych prowokacji. Jesteśmy polskimi państwowcami i nie chcemy, żeby zrobiono z nami to, co zrobiono z Ukrainą. Nie chcemy, żeby pod pretekstem różnych z jednej strony programów naprawczych, ratunkowych, żeby nasze państwo zostało rozerwane. Tego nie chcemy, prawda? Więc proszę państwa, ostrożnie, ale zadawajmy zasadnicze pytania i nie kupujmy tego ugarstwa, które nam sprzedają. To jest właśnie koniec demokracji. Jesteście Państwo świadkami końca demokracji. Demokracja odsłania swoją szpetną twarz, którą do tej pory skrywała za różnymi maskami. Jeśli komuś się zdaje, że to jest awaria demokracji, że to jest jakiś incydent, to ja na to mówię, że to jest norma. To nie jest kryzys, to jest rezultat. To nie jest błąd, to jest wynik. Tak właśnie wygląda demokracja. Alternatywą dla demokracji, proszę Państwa, jest niestety zamordyzm i to będzie bardzo przykre, jeżeli ja jestem monarchistą, modlę się o powrót króla, Państwo i do tego zachęcam, Państwa także do tego zachęcam, razem z Krucjatą Różańcową. Módlcie się o to, bo jeśli w porę go nie wymodlimy, nie wymodlimy tego, żeby nam Pan Bóg z nieba monarchę z Bożej łaski zesłał, to wezmą nas za twarz zwykłe trepy, tak? Zwykła junta tutaj będzie rządziła, bo demokracja się skończyła, wszyscy naokoło. Poważni ludzie w Berlinie, w Moskwie, w Waszyngtonie, oni już tak naprawdę tę demokrację zawiesili, przemienili swoje państwa w państwa policyjne i szukają teraz tylko pretekstu do tego, żeby móc z ulgą odetchnąwszy jasno to zadeklarować, że demokracji już nie ma, że socjal się znosi. Jakim będzie... Jaki pretekst będzie do tego dobry? No oczywiście wojna. Proszę Państwa, wojna będzie do tego najlepszym pretekstem. I ta wojna, chciałem zauważyć, już się toczy. Tuż za naszymi granicami. Polskę usiłowano wciągnąć do tej wojny. W ciągu szeregu ostatnich miesięcy ogromne wysiłki zostały na to nakierowane, żeby Polskę w tę wojnę wpakować. Jeszcze raz powtórzę, Ukraina była nadana pierwsze, my jesteśmy daniem głównym. Nie dajmy się zjeść w kaszy. Proszę Państwa, nie dajmy się zjeść w kaszy, a jak Pan Bóg dopuści, to i z wypuści. Nie zmienimy Polski, jeżeli będziemy próbowali polską układankę, polską krzyżówkę rozwiązywać tylko po ludzku, tylko po świecku, tak jak nie da się krajowych spraw rozwiązać bez emigracji, bez tych Polaków, którzy albo wyjechali stąd, albo też gwałtem zostali gdzieś kiedyś w poprzednich pokoleniach zesłani i oni muszą przynieść. Tak, no tu jest wojna, tu jest wojna z narodem polskim, proszę Państwa, ona trwa cały czas. Tak jak nie da się rozwiązać polskich spraw krajowych bez polskiej emigracji, bez tak zwanej Polonii, czyli Polaków, rodaków za granicą tak nie da się polskich spraw rozwiązać bez tego legionu naszych rodaków którzy są proszę państwa w niebie w niebie na tamtym świecie święci polscy to oni potrzebują wziąć udział w tym rozwiązywaniu sprawy polskiej nie damy sobie rady bez nich królowo korony polskiej módl się za nami dlatego że sami nie damy rady święty Andrzeju Bobolu święty Maksymilianie Święty Stanisławie, Święta Kingo i Święta Faustyno, módlcie się za nami, dlatego, że sami nie damy rady. Ale jak kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jeśli się Polacy zwrócą we właściwą stronę i uklękną przed właściwym ołtarzem, to jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Mam nadzieję. Do zobaczenia w Polsce w przyszłym roku, daj Boże. 8 maja 2018 roku skończyła się druga wojna światowa ostateczną klęską Polski, a ta klęska Polski polega na tym, że za bezpiatkowe mienie po wymordowanych przez Niemców Żydach, ma zapłacić pierwsza ofiara niemieckiej agresji, czyli Polska, no jest to postawienie na głowie. My mamy płacić za cudze zbrodnie i, i, i jeszcze o, te, o ten majątek będzie się dopominał rząd i administracja Stanów Zjednoczonych. Jak byś to skomentował? No Cóż, może, może już dosyć wożenia drewna do lasu. Dzisiaj o tym mówią wszyscy. Jeszcze do niedawna, jeszcze do przedwczoraj zamówienie o tych oczywistych oczywistościach zostawało się w ekspresowym tempie antysemitą. Yy, yy, oszołomem, a najchętniej jeszcze na dodatek ruskim agentem i któż rzucał tę klątwę, te fatwę, kto okładał anatemą. Otóż w ostatnich latach to już nie yy, gazownia, nie gazeta wyborcza, nie czerska, nie agora tutaj brała na siebie główny ciężar tej nawalanki propagandowej gebelsowskiej I, i, i to warto zauważyć. To robiły, tego dokonywały, tego przemilczenia i zakłamania rzeczywistości na odcinku tak zwanych stosunków polsko-żydowskich, tego dokonywały w ostatnich latach zjednoczone siły frontu propagandowego, niezależnych, niepokornych, pełniących obowiązki patriarki mediów. To przecież koledzy, koleżanki z gadzinowej prasy prawicowej, a jakże z Gazety Polskiej, niezależnej. PL, To koledzy, koleżanki niepokorni, niezależni z, w sieci, w polityce, do rzeczy, od rzeczy, wcześniej z uważaka. To oni to oni przodowali, telewizja. tak, telewizja Republika, no i doszlusował Toruń, doszlusował Toruń, to, była ta, to, to było to przelanie się, jeśli o mnie chodzi, tej czary goryczy, doszlusował Toruń, tak jest, TV Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik, do czego doszlusował? No do tego frontu dezinformacyjnego, Proszę dzisiaj sprawdzić, kto lansował szewacha Weissa i Johnny Danielsa na Wielkich Przyjaciół Polski tych ludzi, którzy przecież twardo stoją na gruncie kłamstwa jedwabińskiego, kłamstwa kieleckiego, którzy twardo stoją na gruncie konieczności, konieczności uczynienia zadość tego, co oni uważają za sprawiedliwość dziejową, to znaczy właśnie tego dokooptowania Polski, Polaków, narodu polskiego do, do szeregu płatników, głównych, grubych płatników, ponoszących konsekwencje dzisiaj II wojny światowej. Zauważmy, że myśmy przecież już zapłacili za to mienie bezspadkowe. To są te umowy Międzynarodowe jeszcze przez Gomułkowską Polskę zawierane, przez Gierkowską Polskę spłacane 12 chyba takich okrągła liczba takich umów międzynarodowych, więc mamy być ogoleni po raz trzeci <głos> za nieswoje winy, ale ale właśnie zauważmy, Agora nie musiała się wychylać, nie musiała się w tej sprawie wysilać. To nie Adam Michnik już nominował na antysemitów, nie, tych, którzy mówili o tym, że, nie, że cóż, po prostu polityka państwa położonego w Palestynie nie jest, racja stanu tego państwa nie jest tożsama z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej, że główne wektory polityki anglosaskiej nie są, nie są w tej kwestii tożsame, zbieżne, równoległe z, z polskim interesem narodowym. Kto takie rzeczy mówił, tego ogłaszał antysemitą już nie Michnik, tylko Wilczstein starszy albo młodszy. To już właśnie nie gadzinowe media post-PRL-owskie, post-PZPR-owskie, tylko niepokorni, niezależni patrioci z wymienionych właśnie mediów. Oni pierwsi, oni pierwsi zawsze w ostatnich latach spieszyli, żeby się odciąć, żeby w pierwszej kolejności napiętnować właśnie tych ekstremistów, co to, jakieś teorie spiskowe snują o tym, że Żydzi tutaj będą żądali od Polski pieniędzy. To tylko antysemici mogli takie rzeczy mówić. I, i jak mówię, nie woźmy więcej drewna do lasu. Już nie wydziwiajmy nad tym, że Żydzi walczą z Polską, bo walczą, zawsze walczyli i właśnie tylko ktoś tak bezbrzeżnie cyniczny lub też, co byłoby bardziej optymistyczną, diagnozą pogrążony w ignorancji, doskonałej ignorancji faktów historycznych. Ktoś taki jak prezydent belwederski Duda, który bredzi o Rzeczypospolitej przyjaciół, nie, może tutaj jeszcze jakimś hołdować urojeniom w tej sprawie. Może mu się zdawać, że stosunki polsko-żydowskie to jest, prawda, nie, Berek Joselewicz pod kockiem i, i Jankiel z pana Tade Usza. No niestety, niestety to jest, to jest raczej kombryk Kriwoszejn wspólnie z Guderianem na defiladzie w Brześciu i, i, i bracia Bermanowie. To są stosunki polsko-żydowskie w ich realności. Więc o tym więcej, już nie traćmy czasu, to, to, to naprawdę trzeba, trzeba bardzo się wysilać, żeby być ślepym na, te, na tę rzeczywistość historyczną. Już naprawdę też nie ma, co, nie ma co wydziwiać nad tym, że Gazeta Wyborcza jest antypolską gazetą, która walczy z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym. To są rzeczy oczywiste, natomiast nieoczywiste, jest to, co właśnie tutaj starałem się podsumować, że to media prawicowe, patriotyczne, niepokorne, niezależne stworzyły tę zasłonę dymną, zasłonę dymną przemilczenia, manipulacji, zakłamania i że dołączył Toruń, a rząd aktualny warszawski negocjuje warunki naszego przejścia do rezerwatu. To jest to, co robi rząd warszawski z panem wicepremierem Gowinem, który, zauważcie Państwo, wrócił ze Stanów Zjednoczonych, my się tak zdaje, że już jako namaszczony na następcę Dudy. Pan Gowin. O czymże on tam nie rozmawiał? I o obronności, bo to już on wie, że te bazy amerykańskie to my dostaniemy, jak tylko zmienimy tę ustawę o IPN, a ten akt 447 to zupełnie nieważny, to pan Bielan mówił, prawda, Gowin uspokajał jeszcze z tamtego brzegu. No cóż. Pan Gowin, myślę, że jest człowiekiem, któremu ktoś zrobił takie nadzieje, że on jest idealnym kandydatem na prezesa polskiego polenratu, prawda, czyli tej autonomii, tego co nazywam rezerwatem w ramach kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym, w którym, który to zarząd należy rozumieć jako, jako gwarancję utrzymania arbitrażu amerykańskiego na kontynencie europejskim. I otóż i otóż ludzie, tacy, tacy ludzie, jak, jak Pan Gowin, właśnie na jakiej podstawie takie rozmowy z jaką legitymacją? To jest przecież minister nauki i szkolnictwa wyższego. Cóż, że wicepremier, ale, ale jaki miał tytuł do tego, żeby coś. Żeby rozmawiać, może nawet coś obiecywać przedstawicielom środowisk, tak zwanych środowisk żydowskich, czyli tym szantażystom, gangsterom i ich rzecznikom, z którymi tam się spotykał w Nowym Jorku. Uważajcie Państwo na tego człowieka, to jest przecież kłamca smoleński. To jest człowiek, który zrówn, minął równie pewną siebie parę lat temu, jeszcze jako minister niesprawiedliwości rządu zdrady narodowej Donalda Tuska, co wtedy było oczywiste dla polskich patriotów, prawda? Dla, dla klienteli PiSu to było oczywiste, że to, że to właśnie jest obóz zdrady narodowej. Otóż jako, jako minister z ramienia tego obozu pan Gowin zapewniał, że z trumnami smoleńskimi to jest wszystko w porządku więc myślę, że tyle warte są jego zapewnienia, również w sprawie aktu 4.7. To, to, wiecie Państwo, gdyby tych rzeczy dokonywali, dokonywali właśnie Wałęsa z, z, z Kwaśniewskim, Tusk z Komorowskim, no to przynajmniej dysonans poznawczy byłby mniejszy. To byłoby, to byłoby klarowne, oczywiste i państwo byście byli wzburzeni, byście się, kto wie, może nawet byście się sprzeciwiali i buntowali. Ale ponieważ tego robią, tego dokonują, to robią ludzie podający się za, za wzorowych, sewerskich, wzoro, wzorcowych patriotów, ponieważ tego dokonuje tej ostatecznej wyprzedaży i teraz już wyprzedaży dosłownej polskiego Resztówki po Polsce, tak? Resztek polskiego majątku narodowego. Tego mają zamiar dokonać ludzie z grupy aktualnie trzymającej władzę w Warszawie. W związku z tym państwo ciągle jeszcze łudzicie się, ciągle jeszcze wmawiacie, się, wmawiacie sobie, że, że nie dzieje się naprawdę to, czego w rzeczywistości jesteśmy świadkami. Tak. Więc rozliczenia, rozliczenia, wiecie Państwo, szkoda czasu na bieganie za kolejnym króliczkiem, za kolejnym szczurem, którego nam wypuszczą, typu pomnik katyński w New Jersey bo to był szczur, który bardzo skutecznie zaklajstrował, zaklajstrował w tych krytycznych dniach, kiedy tam prawda, wisiał Donald Trump z długopisem nad tym aktem 447, podpisać czy nie podpisać, to oczywiście żarty, bo on się nawet nie zastanawiał nad tym, to było jasne, wszystko to było jasne. No Tym niemniej y, opinia publiczna została skutecznie zmanipulowana, zwekslowane zostało przejęcie Polaków i mobilizacja narodu na sprawę pomnika, tak, w, w New Jersey i teraz jeszcze przedstawia nam się to jako wielki sukces, że tam ten pomnik wprawdzie przesunął, ale niedaleczko, więc Polska odetchnęła z ulgą, a tymczasem akt 447 podpisany. I to nie jest newsem, to nie jest głównym newsem. Proszę Państwa, kończąc, przeszliśmy obecnie do etapu, do etapu, Infrastrukturalnej instalacji, instalacji cudzej suwerenności na terytorium Polski. To właśnie już się dzieje. Mamy za sobą etap nawalanki propagandowej, mamy za sobą etap obróbki. Obróbki skrawaniem przez działania, działania osłonowe na niwie kultury, sztuki, prawda tam filmy, Lista Schindlera, ida, pokłosie to już mamy za sobą, oczywiście to będzie miało kontynuację, to będzie dalej pracować na siebie. Ten, ten, ten ośrodek cudzej suwerenności i, i mega, mega propagandy antypolskiej, jak pobliskie muzeum. Żydów polskich POLIN, to będzie dalej pracowało, ale teraz przeszliśmy do etapu instalacji infrastrukturalnej. I ja tu gram z Państwem w, taką, w takie okręty. Prawda? Ja obstawiam, że to jest centralny port komunikacyjny Stanisławów Baranów. Ja obstawiam, że to być może że to być może jest tych 30 wsi, co to mają być wysiedlone, bo między Sieradzem a Wieluniem jakaś kopalnia odkrywkowa powstaje w sercu Polski. Jakaś duża kopalnia odkrywkowa i to są decyzje zupełnie niekontrowersyjne, w trybie przyspieszonym podejmowane, że takie inwestycje mają być dokonane. Proszę Państwa, proszę Państwa, tam wojna perska na Bliskim Wschodzie, ale to są naczynia połączone, Bliski Wschód i Europa Środkowa. W związku z tym, y, tylko czekać, tylko czekać nowej fali uchodźców na uchodźców z Bliskiego Wschodu, jeśli tam Wojna perska rozkręci się na cztery fajerki, no to tutaj, to tutaj oczywiście będzie się po raz kolejny apelować do polskich katolickich sumień, żebyśmy się tam dobrze zaopiekowali, żebyśmy się otwarli na tych uchodźców, którzy ruszą operacją Most 2, no a państwo położone w Palestynie, niniejszym właśnie już sposobi się do przejęcia suwerennej kontroli nad pewnymi enklawami, enklawami na terytorium Rzeczypospolitej. Będzie tego dokonywać oczywiście pod imperialną osłoną armii amerykańskiej. Stąd widzimy generała Bena Hodgesa, na zażyłość z którym powoływał się prezydent belwederski Duda publicznie, prawda, publicznie. <śmiech> Mówił, że to w cztery oczy rozmawiał z Hodgesem, więc ten Hodges widzimy teraz jest lobbystą na rzecz tego centralnego portu komunikacyjnego. A zwrócę uwagę, że parę tygodni temu szef tego projektu udzielał obszernego wywiadu, w którym nie wykluczył powierzenia w przyszłości zarządu tą, tym projektem i tą infrastrukturą Strukturą, jakiejś firmie, może i zagranicznej, która ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi portami lotniczymi. Proszę Państwa, nie będziemy wiedzieli, co tam się dzieje i właśnie o to chodzi. A państwo położone w Palestynie musi, jest w gwałtownej potrzebie relokacji, relokacji swoich najcenniejszych aktywów. Jakich, jakie aktywa są najcenniejsze? To są kadry, czyli cenny personel. Tak, czyli szara, tkanka, szara tkanka narodu, który nawet pod tą tam Żelazną Mycką, która oni mają taki, taki program, program antyrakietowy, to jest zbyt ryzykowne, a więc część, część elity musi być tu zadołowana w bezpiecznych, bezpiecznych bunkrach serwery, czyli baza informacyjna, bazy danych bazy danych, to, to, to tam Palestyna, no, wiecie Państwo wąski pas terytorium to, to nie jest bezpieczne yy, serwery i Rzecz jasna głowice atomowe, których jak wiadomo oficjalnie Izrael nie posiada, ale nieoficjalnie ma ich nie wiadomo ile setek. To tylko co do tego jest kontrowersja między między rzeczoznawcami, czy to jest 300, czy to jest 600 tych głowic jądrowych. No nie wiadomo, jak już to wystarczy mieć 3 i można mieć potem szybko 33. Więc, więc nie mogą tego wszystkiego trzymać tam pod łóżkiem u premiera Nataniachu, nawet w głębokim bunkrze, muszą mieć ten alternatywny, centralny bunkier dowodzenia i alternatywne silosy do składowania tych, tych najcenniejszych dla poważnego państwa aktywów gdzieś muszą mieć. No i ja stawiam, to jest gra w okręty, gra ja stawiam, że to jest tutaj. Że to jest tu właśnie na Międzymorzu, a cała gadanina, mowa, trawa o Międzymorzu z przemówieniem Donalda Trumpa na placu Krasińskich, to jest opakowanie, to jest bawełna, w którą owinięte zostały te, te smutne realia. Pamiętajmy, że nawet jak się spotyka Grupa Wyszehradzka, to obok czterech flag Polski, Czech, Słowacji, Węgier. Flaga Powiewa flaga Izraela. I wszyscy premierzy Międzymorza spotykają się z premierem Nataniachu. To w zeszłym roku było takie spotkanie. Mam, mam, mam tylko takie pytanie, bo ludzie też o to pytają. Kto jest teraz większym sojusznikiem Izraela? czy Rosja, czy Stany Zjednoczone. Mówiłeś przed chwilą o defiladzie zwycięstwa nad Polską w centrum ówczesnej Polski, w Brześciu nad Bugiem, w samym sercu Polski. Teraz i tam generałowie radzieccy stali koło genera generałów niemieckich. Teraz, teraz prezydent Rosji prezydent i premier Izraela przyjmują defiladę na Placu Czerwonym. Od ubiegłego roku, dzień 9 maja, 9, nie 8, nie ósmy, jak w świecie właśnie, do którego doszlusowaliśmy, tylko dzień 9 maja jest oficjalnym świętem państwowym, Dniem Zwycięstwa nad Faszyzmem w Izraelu, w państwie Izraelu, w państwie położonym w Palestynie. To zostało tam ustawowo przyjęte i w związku z tym i w Izraelu paradują czerwonoarmiści, Weterani Armii Czerwonej paradują w Izraelu, a premier Netanyahu pojechał do Moskwy, on oczywiście, on oczywiście lawiruje, prawda, lawiruje, Żydzi rezerwują sobie możliwość rozmawiania z każdym. Tylko Chińczycy nie są jeszcze na tyle uzależnieni, i nie są tak w ciemię bici, żeby ich bezczelność tolerować. Natomiast i Waszyngton, i Moskwa z różnych przyczyn najwyraźniej czują się zmuszone, a niektórzy pewnie robią to z satysfakcją do, do występowa występowania w charakterze egzekutorów i, i żyrantów żydowskich, roszczeń wobec Polski. I otóż Amerykanie wzięli na siebie rolę no, tego... tego... Tego karka takiego, co to przychodzi do, do zieleniaka i proponuje ochronę. To właśnie do nas przyszedł taki kark amerykański i proponuje ochronę, tylko że to będzie kosztować tych parę miliardów, parę dziesiąt, parę set miliardów dla Żydów w różnych nieruchomościach. To, to wzięli na siebie te role Amerykanie. Natomiast Moskwa, Moskwa y, y, y, y, sprzęgła swoją. Y, politykę historyczną z polityką historyczną państwa i diaspory żydowskiej. To się stało już w 2009 roku, tak, pakt Miedwiediew-Perez, czyli, czyli stwierdzenie, że i Rosja, współczesna Rosja i państwo położone w Palestynie, państwo żydowskie, stoją na gruncie stalinowskiej wersji historii. Oni oczywiście tego nie nazywają po imieniu, ale oni stwierdzają, że będą wspólnie zwalczać wszelki rewizjonizm historii. Rosjanie i Żydzi będą walczyć z rewizjonizmem historii. Co to jest rewizjonizm? To jest a. negowanie wyjątkowości Holokaustu, b. negowanie wyzwolicielskiej roli Armii Czerwonej. Która, która właśnie przyniosła światu zwycięstwo nad faszyzmem, pokój i tak Ta wersja jest kultywowana oficjalnie w państwie położonym w Palestynie. Więc y, zobaczcie Państwo, jakim naprawdę y, absurdem głębokim jest granie nuty y, polsko-żydowskiego braterstwa broni i strategicznego sojuszu czego dokonywali nie Miller, Oleksy, tak Jaruzelski z Kiszczakiem, tylko Macierewicz z Kaczyńskim i Morawieckim. Minister Macierewicz wyjeżdżał do, do Izraela, a tu w Warszawie, no cóż, jego dokonania, no chyba największym dokonaniem ministra Macierewicza realnym takim, realnym, to jest to, że, że w sali widowiskowej garnizonu warszawskiego znalazł przytulisko Teatr Żydowski, który wystawia, wystawia co, malowanego. malowanego ptaka, prawda, malowanego ptaka. To pod auspicjami pana ministra Macierewicza się stało i, i naprawdę, naprawdę już też po, po, wyzbądźcie się państwo złudzeń. Ci ludzie już pokazali, pokazali niezależnie od ich intencji, to znaczy czy to są, czy to są wiecie państwo, dobrymi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc czy ci ludzie kwalifikują się bardziej do tworek, czy bardziej przed pluton egzekucyjny, no, minister Gowin jako cywil, on powinien wisieć, tak, on powinien wisieć, minister, wicepremier Gowin za uprawianie niekonstytucyjnej, tak, poza, poza proceduralnej dyplomacji z Żydami za, za y, tworzenie gry pozorów. Ten człowiek powinien wisieć na latarni najbliższej urzędu, w którym obecnie tam mu przysługuje gabinet i ja mam nadzieję, że tego dożyjemy. Tak. Mam nadzieję, że tego dożyjemy. Oczywiście, proszę Państwa, żadnych samosądów. Tylko sądy wojenne dla zdrajców, dla zdrajców stanu.